Czyli wywiad tygodnia. Marek Jackowski, Gianni Dominici, Agnieszka Kural, Przemysław Pacan, Cezary Kaźmierczak, Zuzanna Iwańska, a przede wszystkim Janusz Janina Iwański, którego gościmy dziś w studiu. Witam Cię serdecznie. Witam wszystkich przy odbiornikach. Tworzycie zespół The Good Boys. Januszu, jak to wszystko się zaczęło? Skąd pomysł na nowy projekt, nową płytę i właściwie międzynarodowy skład? No i, no i ta nazwa The Good Boys. The Good Boys, na no, fajni chłopcy, może <grym> troszeczkę przewrotna nazwa. To oczywiście pomysł Marka jest, on, w, on wpadł na to, żeby zrobić nowy zespół, jeszcze podczas y, współpracy z zespołem Manam. Już były takie plany, Marek y, y, miał taki pomysł y, y, i zaproponował mi, dobraliśmy jeszcze kilku muzyków i właśnie tak to powstało. Napisaliśmy trochę piosenek, one były już wcześniej napisane, ale już były pisane z myślą o zespole The Good Boys. I oczywiście kolega Marka Jackowskiego, Włoch, sycylijczyk, prawdziwy, który, jak to każdy Włoch śpiewa belcanto, czyli to takie zupełnie, zupełnie inne śpiewanie niż, niż w innych częściach Europy. Napisaliśmy piosenki i okazało się, że wszystkie piosenki są o miłości. Kochaj mnie i daj mi siebie, no marzenie Kochaj mnie i daj mi siebie, ale kochaj mnie i daję ci siebie również, ale jest na przykład też taki tekst, mogę cię kochać, nie mogę cię mieć, krótko mówiąc, jak to z miłością jest, miłość jest wolnością, czyli miłować kogoś nie znaczy go zniewalać zniewolenie miłością nie jest właściwie niczym złym, natomiast no, nie można sobie przywłaszczać drugiej osoby w żaden sposób i to mm, możemy sobie służyć, właściwie miłość jest mm, takim stanem, jeżeli ludzie się pobierają ze sobą no to właściwie służą sobie. Ale, ale no jest, to, jest to głęboka służba, chrześcijańska służba, człowiek człowiekowi, ale nie możemy zamykać drugiej osoby, nie możemy jej zniewalać na przykład. Bo, bo najczęściej, mm, no kochaj mnie i daj mi siebie. no Piękne, prawda? Oczywiście płyta The Good Boys już jest na rynku. Można ją kupić w większości sklepów pod tytułem The Good Boys, Marek Jackowski Anina Dominici. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie na tej płycie niejedną piosenkę, która trafi do, do serca i zostanie na długo, jak to się mówi. Płytę dedykowaliśmy kobietom, także chłopcy śpiewają piosenki dla dziewczyn. Na cały świat Kochaj mnie i daj mi się Tak jak daj mi się kwiat. No i właśnie y, odpowiedziałeś na moje kolejne Pytanie, a mianowicie jakie niesiecie przesłanie Czyli miłość No właściwie miłość lub brak miłości Bo to też jakby jest, jest ten sam stan Że ten odczuwanie braku miłości Jakby jest tęsknotą za nią Poszukiwaniem jej To jest ta, to jest ta chwila, kiedy odwracamy się Plecami do miłości, bo tak naprawdę to, Na tym to polega, że nie, Miłość od nas nigdy nie odchodzi to my odwracamy się do niej plecami. To jest troszeczkę tak jak ze światłem. No jak, nie widzi, jak, jak jesteśmy w ciemności, to tylko dlatego, że się tyłem odwracamy do światła. I co się okazało, bo jeszcze wrócę do poprzedniego tematu, że te piosenki, jak rozłożyliśmy na stole, okazało się, że one wszystkie są o miłości. To ciekawe, że, że to jest coś, za czym tęsknimy, czego potrzebujemy, czego pragniemy doświadczać. Teraz parę pytań do Ciebie. Janina, wspominałeś mi kiedyś liczbę zagranych przez Ciebie koncertów. powaliło mnie. To jest Ale to jest prawda. Um, może. Może to brzmi niewiarygodnie, ale no to są tysiące koncertów. Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć, że w okresie duetu Sojkeanina, bo to są precyzyjnie przeliczone koncerty, zagraliśmy półtora tysiąca koncertów w ciągu niecałych sześciu lat, właściwie pięć i pół roku istnienia duetu Sojkeanina. Zagraliśmy półtora tysiąca koncertów, nagraliśmy sześć płyt, wykonaliśmy kilkanaście turne po świecie. Zostać muzykiem to marzenie wielu, ale nie każdemu to marzenie się spełnia. Tobie się spełniło może dlatego, że jesteś człowiekiem, no właśnie, nisztampowym, że od ciebie emanuje taki spokój, ale i przede wszystkim mądrość. Ja bardzo lubię słuchać, kiedy właśnie opowiadasz o życiu, o takim przemijaniu, no, masz w sobie, wiesz, coś takiego. Wiesz, że ja tak naprawdę jestem 75 letnim chłopcem po prostu, który jako dojrzał, jako mężczyzna, ale gdzieś ta świadomość pozostaje małego chłopca, co sobie bardzo bardzo cenię, bo to pozwala mi na, na takie no, zapominanie się w sumie, to takie bardzo, bardzo wczesnochłopięce i... i, i... To też jakby, jakby pozwala mi na to, że ja nigdy w życiu nie kombinowałem po prostu, zawsze szedłem prosto, nagle okazało się, że bardzo chciałem być malarzem i wszystko robiłem od przedszkola właściwie, żeby zostać malarzem I jeden dzień zdecydował o tym, że nie e, przyjęto mnie do liceum plastycznego w Częstochowie i je, ten jeden dzień zdecydował e, o tym, że muzyka mówi, przecież ja jestem z tobą od zawsze bo y, równolegle y, z, ze sztuką, ze sztukami plastycznymi rozwijałem w sobie ale jako fan lub jako człowiek, który lubił grać y, który jest stuprocentowym samoukiem jeżeli chodzi o, o, o, o instrument, który się nazywa gitara mimo, że jestem wykształconym muzykiem ale gitarzystą jestem samoukiem nagle muzyka powiedziała jestem gotowa, mogę teraz zająć miejsce czegoś y, co się no, nie spełniło i to był taki moment, no, mówię, no przecież rzeczywiście, przecież tak naprawdę bardzo kocham muzykę, zawsze byłem wielkim fanem od małego dziecka i do dzisiaj jestem fanem, z tym, że moje marzenie y, się właściwie spełniło, no. to, że, albo inaczej mówiąc, że y, robię w życiu to, co lubię, to to, to, to, to, to, to co jest marzeniem wielu ludzi, żeby, żeby, ho, no, można powiedzieć, albo inaczej, hobby i jest moim zawodem. Czyli te, to, co lubię, stało się moim zawodem, dzięki któremu mogę płacić swoje rachunki i, i dzięki któremu mogę y, żyć. Czyli robisz to, co lubisz. I znowu odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, y, które brzmiało, czy ty jeszcze marzysz? Właśnie y, y, często dyskutuję z moimi znajomymi, którzy nie dowierzają, ale tak naprawdę wiele lat temu spełniło się moje ostatnie marzenie, f, f, hmm. f, żeby, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To marzenie... To młodzieżowe marzenie, czy to marzenie z okresu dojrzewania, że człowiek marzy o czymś, prawda? że O jakichś wielkich rzeczach. Oczywiście nie marzyłem nie spełniło się moje marzenie o locie w kosmos na przykład, ale Wszystko przed wiadomo, tobą. wiadomo, że to, to, to, są, to są takie rzeczy, które wiedziałem, że one pozostaną w sferze marzeń, ale myślę o marzeniach realnych, czyli o tym, że to, to, co, to co chciałem doświadczyć w swoim życiu, kogo chciałem spotkać yy, i to właśnie najczęściej dotyczyło to, to z, spraw związanych z muzyką, właśnie z muzyką. One się, te marzenia moje się wszystkie spełniły. Ja wiem, że to brzmi niedorzecznie, ale natomiast muszę bardzo uważać, ponieważ każde marzenie bieżące spełnia się natychmiast i to jest niebezpieczne. To może nie powinieneś wypowiadać na głos. Nie, w ogóle myślę o tym, że, że y, moje marzenia się spełniły. Jestem człowiekiem bardzo szczęśliwym. Y, nie z powodu, tylko pomimo. Po prostu jestem szczęśliwy prawdopodobnie z, z natury. Jakoś tak jestem obdarowany, mimo że jak boli, no to boli. Jak mam doła, to mam doła. A jak jestem radosny, no to jestem radosny, ale... Ale ten stan taki mm, te, te, tego, tego czegoś, co nazywamy szczęściem, to nie jest uzależniony od osoby drugiej, od przedmiotu, od rzeczy. Bo tak naprawdę przedmioty dają mi nieźle czadu w ogóle i ludzie też mi dają nieźle popalić. Ale to jakby nie zmienia faktu, że jestem szczęśliwy. Zobaczymy, czy teraz będzie szczęśliwy, bo polecam takie pytania niczym z brukowca. Proszę, Mój kolega mi podpowiedział, zapytaj Janiny o jego pierwszą randkę. O moją pierwszą randkę, wie, wiesz co, no to ja, ja e, e, pamiętam taką historię, ale ja wiem, czy to była pierwsza randka. No pewnie to musiałbym do przedszkola sięgnąć i, i, i, i do różnych nauczycielek albo do, do, do... Ale jeżeli chodzi o randkę, no to umówiłem się kiedyś z koleżankami też w szkole podstawowej. Trudno nazwać randkę, bo to było spotkanie, ale wiem, że to... To było coś, bo były to bardzo mi bliskie osoby I zaprosiłem je do siebie na herbatę Ale w tak zwanym międzyczasie przygotowałem parę pocztówek Miałem wtedy gitarę z, z hokejki i tektury Krótko mówiąc miałem atrapę I w momencie kiedy moje koleżanki przyszły To było ta, to była taka właściwie towarzyskie spotkanie z moimi przyjaciółkami Tam z, z połowy podstawówki I w momencie kiedy one przyszły Puś... zrobiłem im herbaty, puściłem e, płyty i zacząłem, e, że tak powiem, robić estradę. Zorientowałem się, że w pewnym momencie, że już moich koleżanek nie ma, żeby piły herbatę i poszły. I, i dopiero wtedy się zorientowałem, że, że jakby że zagrałem koncert, bo <śmiech> nikt go nie chciał słuchać. A to oczywiście żart jest, no, także... To był koncert jednego aktora. Koncert jednego aktora, ale jeżeli chodzi o randki... Trudno sobie przypomnieć precyzyjnie gdzieś jakąś konkretną randkę. Czy Janusz Janina Iwański ma swoją ulubioną potrawę? Lubię proste jedzenie, aczkolwiek ulubione no jest kilka. Jednej nie potrafiłbym wymienić. Ale, ale lubię proste jedzenie takie jak żurek domowy, jak zupa pomidorowa, rosół, czy pomidorowa taka specjalna, którą córka moja robi naleśniki, pierogi. Lubię proste jedzenie, ale nie ukrywam, że czasami sięgam też do, do kuchni japońskiej i chińskiej, czy tajskiej, czyli te wszystkie wschodnie frykasy. A propos twojej córki, także jest, także jest w składzie The Good Boys. Cieszy cię to, że wybrała podobną drogę do twojej? Nie, nie potrafię powiedzieć, czy mnie cieszy, bo to zawsze jest jakaś troska rodzicielska, bycie muzykiem, czy bycie grajkiem. To, to nie jest łatwy, to nie jest łatwy los. To bardzo ładnie wygląda, jak się w telewizji ogląda. Y, albo jak się widzi kogoś na estradzie, czy słyszy w radiu, czy kupuje się płyty. Ale los, los muzyków jest y, no nie mniej trudny niż każdy inny los po prostu. On tylko, on tylko ten los muzyków tylko ładnie wygląda. Ale nie ukrywam, że jest to, jest to, jest to wielkie szczęście, trafić w swoim życiu na swój zawód, czyli znaleźć. Coś, co będzie nas spełnia. Ja, ja znam ludzi, którzy na przykład robią buty i są szczęśliwi. No, mógłbym pójść dalej, że znam też ludzi, którzy są gospodarzami, czyli również zamiatają i też są szczęśliwi, ale znam takich, którzy są dyrektorami i są nieszczęśliwi, że są dyrektorami. Także to bardzo różnie, bardzo różnie bywa. Czy oprócz The Good Boys, angażujesz się także w jakieś inne projekty? No The Good Boys to jest właściwie najmłodsze dziecko, więc nim najbardziej się zajmuje, bo wymaga najwięcej opieki. No wiemy to z życia po prostu, że jak się dziecko rodzi, no to się mu najwięcej czasu poświęca. Aczkolwiek inne dzieci tak samo kochamy. I te, tak, oczywiście jeszcze parę różnych rzeczy robię, poza tym, że y, czasami piszę muzykę do filmów, nagrywam i czytam do teatru, do teatru, czy do teatru telewizji, to koncertuję jeszcze, śpiewam recitale, grywam recitale z, z, z piosenkami, z muzyką instrumentalną. Y, mam też, czekam zresztą na, na płytę Free Wave, Janina Free Wave, to jest kolejna moja płyta z muzyką jazzową, muzyką instru instrumentalną. I, ale to myślę, że jak płyta będzie, no to yy, przekażę Państwu informację. Yy, ale również współpracuję z takimi zespołami jak The Drum Freaks. To też właściwie legenda, bo, bo grywają tam Antymoz Apostolis na perkusji. Legenda zespołu SBB. Milo Curtis, jeden z, też legendarny muzyk z Osian. I, i, i, I Tomasz Hołuj, który też zakładał Osian. To są, to są muzycy, z którymi współpracuję. Od, od wielu lat. I ostatnio również gościnnie grywam koncerty. Nagrałem płytę ze Staszkiem Sojką jako gość specjalny do tekstów Agnieszki Osieckiej. To jest najnowsza rzecz, to myślę, że, że państwo wiecie o tym, bo jest dość głośno o tym w kraju. Także grywamy troszeczkę koncertów. Ale The Good Boys, The Freeway, Wave, muzyka instrumentalna i The Good Boys, piosenki, to są moje naj, najmłodsze dzieciaki. I o tym na pewno będziemy jeszcze niejednokrotnie mówić na antenie naszego radia. Janina, muszę zadać Ci pytanie, jak ty znajdujesz czas na to wszystko? Żeby prowadzić jeszcze muzyczne dary, czy robić parę tak, na na Naprawdę nie wiem, po prostu to się wszystko dzieje. To jest Może to, o czym... to właśnie tak jest, że im więcej mamy rzeczy do zrobienia, tym jakoś potrafimy sobie lepiej zagospodarować ten czas, który mamy. Może to na tym właśnie polega, ale to jest to coś, że ja, ja nigdy nic w życiu nie chciałem. To, co chciałem, odeszło, a reszta rzeczy się dzieje. Czasami są właśnie takie rzeczy, że coś bardzo chcę i to właśnie nie wychodzi. A dzieją się wszystkie inne rzeczy. Naprawdę jest tego dużo, zastanawiałem się kiedyś, jak to jest możliwe, bo przecież też piszę teksty do piosenek, piszę piosenki i, i przecież nagrywam z różnymi muzykami, współpracuję, że starcza mi czasu. No starcza po prostu, bo akurat czasami jest tak, że gram mniej własnych koncertów, wtedy jestem proszony albo ze Staszkiem gram, albo właśnie z, z zespołem Drumfix, ale a jak na przykład śpiewam własne recitale, no to wtedy mniej czasu poświęcam na inne zespoły. No, zawsze to są rzeczy, które trzeba wybrać. Mhm. Coś, coś jest bardziej ważne w danym momencie. Wiesz co, a mam takie jeszcze pytanie yy, o takiej treści. Ne, ulubiona Piosenka twojego autorstwa? No, nie ma takiej piosenki też. Jest to tak, jak mówię, że te najmłodsze, najmłodsze piosenki, bo przecież są piosenki jeszcze z początku 70. lat. Moi różni znajomi namawiali mnie, żeby ożywić te piosenki. No, no, no, to jest właściwie niemożliwe, bo one były wpisane wtedy, kiedy miałem. Kiedy no byłem nastolatkiem po prostu i one mają zupełnie inny klimat, inny czas. To, była, to jest innego rodzaju kompozycja, innego rodzaju tekst. Ale to były ważne piosenki, bo one jakby pokazały mnie. No w tamtym czasie w Częstochowie i tutaj w okolicach Śląska jakby ona gdzieś tam zaistniały. Wiem, że ludzie jeszcze gdzieś podśpiewują te piosenki. Natomiast... No właśnie, musisz zadać mnie pytanie, jaka jest moja ulubiona piosenka, a no, którą a to, wykonuje... to proszę, może, właśnie, może to jest no właśnie, właśnie pomysł. Szanowni Państwo, coś... moja ulubiona piosenka, do której bardzo często wracam, y, to piosenka powiedz do do, do księdza, y, do wiesz, tak, księdza tak. Jana Twardowskiego. Tak, lubię tę piosenkę. Napisałem jeszcze inną e, na muzykę. Do, do, y, to jest taka piosenka też właśnie o miłości. Yy, ksiądz no to Jan zaśpiewaj nam trochę, Kopciuszku. <laughs> Kopciuszku tobie się udało. Oczywiście, że się udało. Ksiądz Jan Twardowski napisał tak wiele pięknych, i y, po prostu takich. Tak ostrych komunikatów, troszeczkę tak jak Alicja w Krainie Czarów, że, że ona dociera do małego dziecka z innym komunikatem, do, do o, o człowieka w okresie dojrzewania zupełnie inaczej i do dorosłego. Ten sam tekst mówi zupełnie różne rzeczy. Jest takie medialne hasło depresja jesienno-zimowa. Słuchając ciebie możemy powiedzieć, że wcale tej depresji nie ma. Że to jest jakieś takie hasło wymyślone przez y, odpowiednich ludzi, którzy mogą y, z tego czerpać jakieś korzyści. Ależ nic podobnego. Oczywiście depresja istnieje i sam jej też ulegam. I im, że tak powiem, Im więcej mi lat przybywa, tym jakby bardziej mi dokucza. Nie wiem, na czym to polega. Kiedyś uwielbiałem jesień i jesień była dla mnie najbardziej twórczym okresem. Tak, tak teraz no, to jest różnie. Myślę, że to jest brak słońca, to jest brak słońca, brak światła, czyli to, co ze światłem jest, doświadczania czegoś, czegoś co nas rozświetla, co nas... Co, co, co nas wspiera, ale świetnie sobie radzę bez żadnych medykamentów. Krótko mówiąc, chwila koncentracji, modlitwa krótka, wyciąga mnie z tego dołka. Tak jest właśnie Janusz, Janina Iwański, niezwykle przyjazny, serdeczny, ale i stanowczy muszę powiedzieć. E, państwa odsyłamy do strony internetowej zespołu The Good Boys. Podajmy adres teraz, Janina. To jest www.pap.pl. .y nie pamiętam <laughs> Ale Jak sobie wpiszemy na ale pewno może, wyszukiwarkę może, the, good the Good Boys, boys to nam... bez przerwy tak. The Good Boys albo przez moją stronę www.janina.art.pl Jak się wpisze Janina przez Y Od razu wyskakuje moja strona I, i tam jest odnośnik do, do wielu stron Między innymi The Good Boys Ale jest też do, do wielu fajnych artystów C Jestem. Czego my możemy Ci życzyć? Czego życzyć? Tak no ja bym się Dziś nie twoje święto, ale chcemy ci życzyć. No to ja myślę, że przede wszystkim zdrowia. No to w takim razie życzymy zdrowia i, i spełnienia wszystkich marzeń, bo, bo na pewno są takie, o których bolę. jeszcze... To znaczy, marzę. tak jak wspomniałem, nie marzę, ale jak zamarzę, to się robi niebezpiecznie. <laughs> Szanowni państwo, moim i właśnie państwa gościem był Janusz Janina Iwański. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dzięki piękny, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Oko w oko, czyli wywiad tygodnia.